Co tam? Stary, skocz do sklepu po chipsy, jalapeno i kiełbasę. Dobra. A mnie kup żelowe miszki. Żelowe miszki, chipsy, jalapeno i kiełbasę. A dla ciebie? Chcecie coś jeszcze? Dla mnie chipsy jalapeno. Dobra. Jalapeno? Jaki to smak? Ten sam, tylko źle wymawiasz. J się czyta jak ha. Jalapeno. Nie Jalapino. Że niby co? Jalapeno. Tak się wymawia. A ja wolę mówić Jalapino. Ci się coś pomyliło, dla was nie i nie będzie już tu miło. Nie, nie, nie będzie już tu miło. Nie, nie, nie będzie już tu miło. Kocham ci psy pino całym moim sercem. Ej, całym moim sercem. Ci się całym moim sercem. Jalapino to najlepsze żarcie jest Kochanie w tym balać Cały Boży Dzień Ej Jak kiedyś zabraknie ich to zabraknie też mnie Ej Jalapino, jalapino, jalapino Jalapino, jalapino, jalapino Jalapino, jalapino, jalapino Jalapino, jalapino, jalapino, jalapino. Ej jalapino, okay. okay. jalapino, Zaję sobie chipsa, kurwa boli dupa Ja pierdolę kurwa, pod korea osiadę Jestem kurwa szkołą zęgleń Okej! Okej! Okay, Okej! Okay, hey! okay. hey! Ma boli mnie dupa od jalapinio To nie chipsy jalapeno, tylko chipsy jalapino Ja nie jestem radną werbą, chyba dziś się powinien hey. A ja wolę mówić jalapino!